To są informacje Polskiego Radia 24. Końcowe odliczanie do startu misji Artemis II. Rakieta ze załogą na pokładzie okrąży srebrny glob. Czworo sędziów pominiętych przez prezydenta Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga wybranych przez Sejm. Dziś przypada 21. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Minęła północ Damian Szpyra. Zapraszam. Około 400 tysięcy osób czeka na start rakiety na przylądku Canaveral na Florydzie. Zgodnie z planem misja Artemis 2 rozpocznie się za 20 minut. Jeśli nie dojdzie do żadnych problemów technicznych, ludzkość zrobi duży krok w stronę powrotu na Księżyc po ponad 50 latach nieobecności. Celem wyprawy nie będzie jeszcze wylądowanie na Srebrnym Globie, a jego załogowe okrążenie, wyjaśnia popularyzator astronomii Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.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 2. Pierwotnie miało do niego dojść w lutym, następnie przełożono go na porządek marca, a później właśnie na teraz. Stany Zjednoczone rozważają opuszczenie NATO. Mówił o tym w wywiadzie dla dziennika Daily Telegraph prezydent Donald Trump. Porównał sojusz do papierowego tygrysa. Podobne stanowisko ma powtórzyć w najbliższych godzinach przy okazji orędzia do narodu. Formalnie wyjście z NATO nie jest łatwe. Decyzja prezydenta musi uzyskać zgodę Senatu. Stany Zjednoczone mogą jednak przestać funkcjonować w NATO jako kluczowy gracz. Tak uważa profesor Bochtan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo możliwe, że znajdziemy się w szarej strefie prawnej, to znaczy formalnie to prawo obowiązuje i Stany Zjednoczone bez zgody Senatu z NATO nie mogą wyjść, ale mogą przestać w nim funkcjonować jako kluczowy gracz, no bo to jest kluczowy gracz w kwestii finansowania, transferu, uzbrojenia, wspólnych manewrów, dzielenia się informacjami wywiadowczymi i wszystkim innym, co tworzy Sojusz. Orędzie do narodu prezydenta Donalda Trumpa ma rozpocząć się za trzy godziny. Konstytucja nie wymaga od sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowania przed prezydentem, tłumaczy Przemysław Frosati sędzia Trybunału Stanu. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, zostało zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od Karola Nawrockiego. Prezydent nie ma sprawczości w zakresie nadawania statusu sędziego, mówił Przemysław Frosati w TVP Info.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 Teraz Niemcy i akt oskarżenia wobec podejrzanego, który którym ma niemieckie i polskie obywatelstwo. Zarzuty dotyczą finansowania terroryzmu i podżegania do przemocy zagrażającej państwu. Aresztowany w listopadzie Martinez przez pół roku w Darknecie nawoływał do ataków na konkretnych polityków, urzędników i inne osoby publiczne. Anonimowo prowadził platformę, na której publikował listy nazwisk, samozwańcze wyroki śmierci oraz instrukcje konstruowania ładunków wybuchowych. Zbierał też darowizny w kryptowalutach, które następnie były oferowane jako nagrody za zabicie wybranych osób. Platforma zawierała również wrażliwe dane osobowe potencjalnych ofiar. Prokuratura uznała, że nawołując do ataków, oskarżony zamierzał zdestabilizować wolny i demokratyczny ustrój Niemiec. Martin S będzie odpowiadał przed sądem za finansowanie terroryzmu, podżeganie do popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu oraz niebezpieczne rozpowszechnianie danych osobowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Barka zabrzmiała wieczorem na placu Świętego Piotra w Watykanie o godzinie 21. Duchowni i pielgrzymi spotkali się na wieczornej modlitwie, aby dać wyraz pamięci o 21. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Z biało-czerwonymi flagami w rękach przed Bazyliką Świętego Piotra przyszło kilkaset osób.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 Dokładna rocznica śmierci papieża Polaka przypada dzisiaj, ale uroczystości w Watykanie przesunięto ze względu na wypadający Wielki Czwartek i uroczystości związane z początkiem tridu Paschalnego. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy chłodno, zwłaszcza w północnej połowie kraju od minus 3 do około 0, w części południowej od 1 do 3 stopni. Tam też spodziewane przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. W ciągu dnia zrobi się ciepło i wiosennie będzie od 12 do 14 stopni. Na południu około 10, ale tam też może przelotnie popadać. Jest sześć po północy. Noc w polskim radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, zapraszam. W dzisiejszej audycji znów spojrzymy na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie skupimy się na kryzysie, który wywołał ale na tym, co z tego kryzysu może wyniknąć i dla naszego rozwoju, ale też pośrednio dla klimatu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski wyciągnąć z tego konfliktu, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. I tej rozmowy można posłuchać w formie podcastu Zmiana Klimatu na stronie Radio.pl. Serdecznie zachęcam. A dziś naszym tematem będzie przyszłość motoryzacji. Czy kryzys na rynku paliwowym może być przyczynkiem do jakiejś kolejnej rewolucji motoryzacyjnej, a może zmieni nasze zachowania transportowe? Zapraszam na rozmowę na ten temat, a do tej rozmowy zaprosiłem Agatę Rzędowską, dziennikarkę motoryzacyjną GreenNews.pl, specjalizującą się w elektromobilności i zrównoważonym transporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, w jakiej sytuacji... Jesteśmy. Rząd zapewnia, że paliwa nie zabraknie. Mamy regulowane ceny maksymalne na stacjach paliw i obniżki cen benzyny i oleju napędowego. Kryzys zażegnany? Oj nie. Z tym kryzysem przyjdzie nam jeszcze żyć prawdopodobnie albo takimi odbiciami tego kryzysu dość długo. W tej chwili wiemy, że postawiono nas, cały świat właściwie, w bardzo trudnej sytuacji, trudnej z kilku powodów. Po pierwsze, przez lata mówiliśmy o tym, że powinniśmy odchodzić od wykorzystania paliw kopalnych w transporcie. I dominującą narracją było to, że robimy to dla klimatu. Mhm. W Europie oczywiście wiedzieliśmy, że to nie chodzi wyłącznie o klimat, tylko o naszą suwerenność i o to, żebyśmy mogli samostanowić o sobie w pewnym sensie. Dla wielu osób to było bardzo trudne od samego początku, od tego 2011 czy 2013 roku, żeby zaakceptować to, że zmienią się napędy i że będziemy mieć samochody nietypowe, spalinowe, takie, które znamy od ponad 100 lat, tylko pojawią się nowe napędy, nowe stare, bo pierwszy samochód, przypomnę, był elektryczny. Dopiero później pojawiły się samochody spalinowe. Od lat 90. doskonalimy technologie bateryjne, no i na tyle je ulepszyliśmy, że możemy dzisiaj mieć autobusy, możemy mieć kołcze, czyli takie autobusy podmiejskie. Możemy mieć samochody najróżniejszej maści, ciężarówki, zestawy, ciągniki siodłowe, co potrzeba. Nie wszyscy wiedzą, że baterie ma też samochód wodorowy, taki z ogniwami paliwowymi. Często tramwaje i trolejbusy mają zestawy baterii po to, żeby mogły się odpiąć z trakcji i kawałek przejechać. Więc baterie mamy wszędzie, a wciąż wydaje nam się, że to jest temat trudny, nieznany, odległy i nie dla nas. No a ten kryzys pokazał, że prąd mimo wszystko wygenerować lokalnie łatwiej. Mhm. Chociaż mamy wyzwania oczywiście sieciowe e, i wciąż potrzebne są nam ogromne inwestycje i będziemy mieć też mm, dużą inwestycję e, w atom, ale wciąż budujemy niezależność. A tutaj musimy polegać na kimś innym. Także klimat szedł w ostatnim czasie w tych tematach transportowych na drugi plan. No ale warto pamiętać, że to akurat Transport and Environment, taka organizacja parasolowa z Brukseli przypomniała nam, że podliczyła właściwie, że Europa wciąż spala tyle ropy co 20 lat temu. Ale to jest cała Europa, bo mamy też taki ciekawy przykład Norwegii, w której elektromobilność jest dużo bardziej rozwinięta, dużo dalej pociągnięte są zmiany transportowe niż wreszcie starego kontynentu i tam konsumpcja ropy... Paliw na stacjach benzynowych spada i to spada znacząco. Ewidentnie ten ruch, krok podjęty kilkanaście lat temu i przypieczętowane um, 10 lat temu i w 2017 roku wyznaczenie celu na 2025 rok, że polityką fiskalną wyeliminuje się ze sprzedaży nowe samochody spalinowe, przynosi efekty. I to jest taki paradoks. Norwegia, która partycypuje w wydobyciu, ma z tego potężne profity, nie ma swoich rafinerii, musi kupować benzynę drogo na rynku, więc postawiła na tani prąd, który ma schydrę elektrowni w większości. Tymczasem w Unii Europejskiej konflikt z Iranem zbiegł się z tą dyskusją o tym, żeby może odsunąć planowany zakaz rejestracji nowych aut spalinowych z 2035 mhm. na... Tutaj, nie wiadomą przyszłość. Tutaj też mała gwiazdka, to nie miał być zakaz. To nigdy nie chodziło o to, żeby czegokolwiek zakazywać. Ja zawsze się złościłam i złoszczę na tę narrację, bo to jest duże uproszczenie. Chodzi o to, żeby w podobny sposób właściwie, jak podziałała Norwegia, wyeliminować, nakładając pewne podatki, ograniczenia. Ale to nie jest zakaz. Jak ktoś będzie bardzo miał dużo pieniędzy i bardzo dużą chęć, to wciąż pewnie będzie mógł nawet w 2035 czy 40, zobaczymy czy, czy to przesunięcie nastąpi, samochód spalinowy w jakiejś formie mieć, natomiast określenie tego kierunku tak jednoznacznie jest potrzebne z kilku powodów. Jednym z nich jest przemysł. Przemysł musi wiedzieć, przemysł planuje na dekady nie działa z roku na rok, chociaż niektórym się tak wydaje. Więc zbudowanie teraz całego łańcucha dostaw dla nowej mobilności, elektrycznej mobilności, to jest duże wyzwanie logistyczne, obciążenie, to jest nauka różnych sfer, w których do tej pory ta tradycyjna motoryzacja się nie poruszała. Więc wyznaczenie takiego jednoznacznego kierunku jest w mojej opinii dobre. I trzymanie się go też. Tak, konsekwentne. Pokus oczywiście jest dużo, żeby jeszcze spróbować spieniężyć tę te technologię, którą dobrze znamy, która jest wysokorentowna, z której możemy coś wycisnąć. Dużo zastrzeżeń producenci mają do tego, że to rynek nie jest gotowy, że to nie, nie po ich stronie jest problem, ale po stronie konsumentów. No, konsumenci teraz z kalkulatorkami w ręku widzą, że nawet ładowanie takie komercyjne, na stacjach, na których się ma zarabiać. One po to są. To jest stacja ładowania postawiona przez jakiegoś operatora, to jest biznes. Tak, Więc... znalazłem taki raport przed naszą rozmową, z którego wynika, że ładowanie samochodu elektrycznego po wybuchu mm. konfliktu w Iranie, zdrożało mniej Oczywiście. niż tankowanie samochodu spalinowego. Tak. I, e... Więc prosty rachunek ekonomiczny, tak. plus to, że ceny samochodów elektrycznych no zbliżają się Zaczęło już do się ceny. I to też, nowych. uśmiecham się mówiąc, bo kilka lat temu jeszcze zrobię trochę większy, większy skok wstecz. W 2016 albo 2017 roku prowadziłam audycję w Radiu dla Ciebie. To była audycja gospodarcza. Rozmawialiśmy o przyszłości rynku paliw. I ja wtedy specjalistkę właśnie tegoż rynku zapytałam, jak ona szacuje, czy jak specjaliści szacują, bo ona w, ma wgląd, kiedy zacznie spadać konsumpcja ropy w związku z adaptacją elektromobilności. To musiał być 2017 rok. I ona wtedy popatrzyła na mnie z absolutnym niedowierzaniem, że to w ogóle kiedykolwiek nastąpi, mhm. że to są takie perspektywy, których w ogóle w tej chwili jeszcze, no ona by nie brała w ogóle pod uwagę. Więc jesteśmy niecałe 10 lat później. Mamy ten przykład Norwegii, mamy przykład Chin, gdzie elektromobilność stała się ich kluczem do sukcesu takiej ekspansji zagranicznej. Ale mamy też przykład z własnego podwórka z ubiegłego roku, kiedy były Oczywiście dopłaty. w dużej mierze mm -hmm. program Nasze Auto i dopłaty do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych sprawiły, że staliśmy się liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprzedaż <laughs> tych samochodów na chwilę, ale, ale? w statystykach mamy to był, pierwsze Był sukces, miejsce, tak. tak. Był sukces, były potem ogromne obawy ze strony rynku, jak poprowadzić sprzedaż, jak zaplanować sprzedaż na 2026 rok, bo nie wiedziano, czy program dopłat wróci, teraz już wiemy, że relokacji żadnych nie będzie, mm -hmm. na razie nic z tego na pewno nie zapowiada. No Natomiast... właśnie dotykamy znów, wracamy do mhm. tego wątku. Odpowiednia polityka fiskalna, tak. zachęt, a z drugiej tak. strony ograniczeń. Tak, Norwegia się tego nie wstydzi. Oni mówią wprost, my jesteśmy bardzo dobrzy w opodatkowywaniu. Dlatego to zanieczyszczający płaci za to, żeby ten, kto chciał podjąć ryzyko, i wciąż jeszcze z części benefitów może korzystać i zostać elektromobilistą albo elektromobilistką, nie wiem, 6, 7, 8 lat temu, to mógł to zrobić. Dzisiaj wiadomo, zresztą od samego początku w Norwegii było wiadomo, że ta polityka się będzie zmieniać, że przywilejów będzie ubywać. No nikt nie opowiadał bajek, że to będzie dane na zawsze. Kraj też musi z czegoś czerpać zyski i samochody elektryczne, które zastępują spalinowe, no, będą traktowane jak po prostu samochody. Mhm. Czy w takim razie konflikt w Iranie może być takim katalizatorem podjęcia takich odważnych decyzji, bo pewnie tutaj tego dotykamy, podjęcia odważnych decyzji politycznych przez decydentów, żeby ten rynek elektromobilności wzmocnić. Potraktować wreszcie poważnie by tak. się chciało powiedzieć pewnie. To są inwestycje, to są miejsca pracy, to jest jakaś przyszłość kontynentu, to jest wydobycie surowców i to bardzo nieoczywiste, bo my w tej chwili walczymy o to, żeby w Unii samostanowić także w kontekście produkcji, więc musimy mieć system recyklingu, czyli tak zwany urban mining. Zbieramy to, co już jest i przetwarzamy po to, żeby znowu z tego produkować. Cała masa wyzwań i cała masa szans, o których mówimy od dobrych nastu już lat, ale nie widać jakoś... To się nie materializuje w takim stężeniu, jakbyśmy chcieli, albo jakbyśmy potrzebowali. No to czy kryzys? Czy kryzys będzie mm. tym katalizatorem? Już nie pierwszy, bo przecież po 2022 roku, po wybuchu wojny na Ukrainie, no, na stacjach mieliśmy to samo, co mieliśmy w ostatnich tak. tygodniach. Tak. I powiem szczerze, że tym jestem zaskoczona i nieco rozczarowana, bo te duże instytucje, już nie będę ich tu wymieniać, one jakby wyciągnęły z szuflady te swoje pomysły, które wtedy zaprezentowano, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i mówiono o tym, że no to przesiądziemy się częściowo na rowery, ograniczymy prędkość na autostradach w Niemczech, będziemy kolektywnie, solidarnie i coś tam i będzie szczęśliwie i, i świat uratujemy. Aha. No i teraz czytamy właściwie to samo. I ja się zastanawiam nad tym, cały czas i codziennie e, przygotowując kolejne teksty, czy, czy, czy spotykając się z przedstawicielami branży, z interesariuszami, rozmawiamy o tym, czy ta zmiana wreszcie nastąpi, czy nastąpi to takie realne otrzeźwienie i nie opowiadanie już sobie, że my byśmy chcieli tylko zrobienie czegoś faktycznie. Mam nadzieję. Może być tak też, że pewne decyzje zostaną odsunięte, no bo teraz czymś innym trzeba się tam w Brukseli zajmować. Wiadomo jest, że temat flot Czyli dla Polski bardzo ważny temat, bo tak naprawdę nowe samochody kupują przede wszystkim przedsiębiorstwa duże i potem te samochody trafiają na rynek wtórny. To jest, w tym jest upatrywana szansa na to, żeby pobudzić sprzedaż i zabezpieczyć sobie też właśnie ten, ten, ten, ten drugi obieg samochodów. Mhm. Samochodów, które okazuje się... To może skręćmy do tej Ukrainy, bo samochody elektryczne w Ukrainie są bardzo popularne. Wiele osób tego nie wie, ale jeszcze przed wybuchem wojny, jeszcze w 2017 roku tam było zarejestrowanych procentowo dużo więcej samochodów elektrycznych niż w Polsce. Tam sprowadzano samochody używane, tam były subsydia, benefity podatkowe, cały system wsparcia, bo Ukraina wiedziała, że sobie nakręci prądu, a od paliw kopalnych jest uzależniona i to z tego kierunku, z którego nastąpił potem atak. Rozmawiałam całkiem niedawno z moją koleżanką, dziennikarką z Ukrainy. Przeprowadziłam z nią wywiad. Ten wywiad jest dostępny na stronie Green News. Można go przeczytać. Ona tam się odwołuje do bardzo konkretnych zastosowań samochodów elektrycznych i pewnej wolności, którą one dają mieszkańcom Ukrainy, o której krytycy albo tacy sceptycy elektromobilni nie myśleli prawdopodobnie. Samochód elektryczny stał się takim prawdziwym powerbankiem dla, na kołach dla nich. Tam są reglamentowane ilości benzyny. Tam nie mam możliwości, jak opowiadała mi, po prostu podjechać, kupić. Ale prąd, pomimo tego, że są wyłączenia, no jakoś tam naciurka. Nawet tym przedłużaczem skądś e, przez dobę Samochód się da doładować i da się go wykorzystywać. Więc mamy z różnych stron przykłady zastosowania tej technologii, która no jeszcze niedawno wydawała nam się taka niedostępna. Mamy właśnie to zrównanie cen. Uśmiechałam się, kiedy pan o tym mówił, no bo też 6-7 lat temu też wydaje mi się Transport and Environment przygotował taką, albo Bloomberg, taką analizę tego, kiedy, w którym momencie ceny samochodów spalinowych i elektrycznych mniej więcej się zrównają. Ale nie dlatego, że wszystko będzie tanieć, tylko dlatego, że samochody spalinowe będą musiały drożeć, no bo tutaj też są wprowadzane inne technologie, inne wymagania, chodzi o, o, o emisję gazów cieplarnianych, ale też no, stają się coraz bezpieczniejsze, mamy tam coraz więcej funkcji wspomagających kierowcę, więc z jednej strony... Spalinowe trochę drożały, a elektryczne zaczęły tanieć, no bo komercjalizacja technologii bateryjnych, przede wszystkim opartych o ogniwa LFP, okazała się takim, no może nie game changerem jeszcze, ale umożliwiła obniżenie tych cen. Ale słyszę głosy sceptyków, którzy powiedzą, nie jesteśmy wciąż gotowi na taką e rewolucję nie mamy odpowiedniej liczby stacji ładowania, no, albo przedsiębiorcy, transportowcy powiedzą, mm -hmm. no w transporcie y, ciężarowym no, to jest zupełnie jeszcze w powijakach. Nigdy nie byłam, nie stałam na stanowisku, że elektromobilność w takim wydaniu, jak mamy ją dzisiaj, jest zawsze i dla każdego. Yy, wiedzieliśmy od samego początku, że będą pewne branże, obszary transportu, w których trzeba będzie patrzeć dużo bardziej elastycznie, i nikt tego nie negował, A więc mamy świadomość tego, że pewna część pojazdów specjalistycznych, wojskowych, chociaż wojsko bardzo dużo w tej chwili inwestuje w napędy alternatywne, tam nie tylko bateryjne, ale też wewnętrzne spalanie wodoru jest brane pod uwagę cała masa rozwiązań, tam, tam widać zainteresowanie, co ciekawe właśnie, nie tylko ropą. Więc wiedzieliśmy od samego początku, że tych rozwiązań trzeba będzie szukać i trzeba będzie zostawić jakiś margines, trzeba odchodzić od straszenia. Trzeba tłumaczyć, rozmawiać. Dialog jest bardzo ważny i przede wszystkim uspokajanie ludzi i pozwalanie im zrozumieć, w czym uczestniczą. Dlatego tak ważne jest mówienie o tej suwerenności, a nie mówienie o jakimś abstrakcyjnym klimacie, bo my się oczywiście martwimy. Nas dotyka zmiana klimatu. My widzimy, co się dzieje. Część osób się ucieszyła z pięknej zimy. Były dzieciaki, które pierwszy raz widziały tak naprawdę śnieg i, i, i obserwowałam w parku koło domu, że po kilku tygodniach Trochę im się znudziło jeżdżenie na sankach, on zdziwiona. Natomiast no, po tych śniegach, ile dni nie mieliśmy deszczu? No, I nie wiemy, co będzie. Jest, był rekordowo no. suchy, rzeczywiście. Jak jeździmy, chodzimy, spacerujemy, rozglądamy się, kwitną magnolie. Kiedyś kwitły magnolie, kiedy? Na długi weekend majowy. Mm. Więc widzimy, co się dzieje, ale to jest wciąż dość odległe. Tu i teraz nas dotyka cena paliwa albo brak dostępności tego paliwa, obawa o to. Więc na razie o to się martwimy. No a z drugiej strony właśnie ta niezależność energetyczna, którą można sobie nawet samemu zbudować mhm. w domu, prawda? Przez tak. kilka paneli fotowoltaicznych na, na dachu i prostą ładowarkę do samochodu elektrycznego. Tak. No, można e... mieć w nosie, mówiąc brzydko, ceny na stacjach tak. paliw. E... państwo nie widzą tego, ale ja teraz zagaduję i grzebie w telefonie, bo dzisiaj rano zresztą wysyłałam link do mojego kolegi, który zapytał mnie, czy ja już wiem coś o dotacjach na magazyny energii przydomowe mhm. i 27 marca Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowały program Mój Prąd 6.0 i tam można składać wnioski i tam można dostać też dofinansowanie do magazynu energii, mhm. więc stajemy się, to nie chodzi o to też, o to, to, to, to może, to pewnie końcówka naszej rozmowy wyjaśnię, nie chodzi o to, żeby każdy stał się off-grid, czyli jakby odłączył się od całej, od całej sieci elektroenergetycznej, bo koszty tej infrastruktury i tak będziemy ponosić, ale magazyn energii zabezpiecza nas w takiej sytuacji, jeśli w danym miejscu jest nadprodukcja tej zielonej energii. To, żeby nie dochodziło do odłączeń, to wtedy możemy sobie to zmagazynować i wykorzystać wtedy, kiedy chcemy. A niebawem, tutaj jest duży lobbying i duża potrzeba ogólnoeuropejska. Będziemy mogli handlować po prostu tą energią wytworzoną lokalnie i te wszystkie rozwiązania vehicle to na przykład grid, czyli samochód, który oddaje prąd do sieci gdzieś za pośrednictwem małego magazynu energii przydomowego. To, to nie jest jakaś szaleńczo yy, o, odległa perspektywa. Tak. Tak. Mamy jeszcze chwilę naszej audycji, na szczęście, więc na koniec w takim razie zapytam, czy ten konflikt w Iranie no znów, yy, w sumie wrócę do tego pytania, może być katalizatorem jakichś dużych zmian. Mam na myśli jednak tutaj yy, to, czy przyspieszy pracę nad yy, produkcją tych samochodów elektrycznych o jeszcze większych zasięgach, o jeszcze pojemniejszych bateriach, czy to mimo wszystko i tak się dzieje? to się dzieje. Ciekawe, że wspomniał pan o większych zasięgach i bateriach, bo w tej chwili widzimy, to jest trzeci albo czwarty rok, optymalizację. I raczej downsizing, taki trochę, który znamy z samochodów spalinowych, niż szaleńczą pogoń za tym, żeby było szybciej i dalej, bo szybciej i dalej bardzo dużo kosztuje. A my potrzebujemy samochodów budżetowych. Myśmy się już przekonali, że samochód na daleką podróż jest nam potrzebne kilka razy w roku najczęściej. Koledzy ze mnie się zawsze śmieją, że no statystycznie to te 21 czy tam kilkanaście kilometrów przejeżdżamy, ale tak naprawdę to ty przejeździesz 3, a ja potrzebuję 60. No i oczywiście to, to te indywidualne potrzeby trzeba mieć na uwadze. Natomiast no, klienci głosują portfelami. Mamy ten, będę wracać rynek norweski, który stał się żywym laboratorium. I proszę mi uwierzyć, tam przyjeżdżają i przyjeżdżać będą na pewno jeszcze długo najbardziej zasłużeni pracownicy, najbardziej odpowiedzialni za, za, za wprowadzanie zmian, najsilniej związani z, z, z wprowadzaniem zmian w napędach. I oni się tam uczą i pytają i obserwują i jak popatrzą na zachowania konsumentów w kraju, który jest, nie każdy to wie, powierzchnią ciut większy niż Niemcy. Mieszka tam. 4 miliony? No trochę więcej. Trochę, trochę więcej. więcej. A w Niemczech 80. No właśnie. <laughs> e, drogi są długie, kręte. E, I żeby dojechać na ten... O, jak byłam w Trondheim, to był kierunkowskaz do Narwiku i to było chyba 900 albo 800 kilometrów. To są takie odległości. A e, Trondheim jest 600 kilometrów z kaczkiem chyba od Oslo. A Oslo jest z kolei jakieś tam pewnie 500 km od Göteborga, mhm. no który jest już w Szwecji. Ale to są takie odległości, więc jeśli tam samochody elektryczne przy regularnie występujących mroźnych zimach dają radę yy, i można się na tej Norwegii uczyć, to OEM-owie, czyli producenci samochodów, się uczą i robią coraz mniejsze baterie, wcale nie z wielkimi mocami ładowania, bo powiedzmy sobie szczerze, na co nam wielka moc ładowania, jak my podjeżdżamy tym samochodem do centrum handlowego i idziemy półtorej godziny robić zakupy. On się ma przez te półtorej godziny naładować. A nie my mamy gnać z siatami albo w połowie zakupów lecieć, jego odpinać, bo się naładował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agata dziękuję. Rządowska, dziennikarka motoryzacyjna greennews.pl. Dobranoc już, tak? Tak, tak. Możemy życzyć słuchaczom dobrej nocy i bardzo dziękuję za uwagę. Patryk Michalski. I mamy klimat. Powtórka programu Samozdrowie Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsze Samozdrowie to będzie rozmowa o śmiechu. 1 kwietnia to jest taki dzień, gdy słyszymy mnóstwo żartów, gdy robimy sobie żarty. Niektóre z nich są mniej lub bardziej śmieszne, ale ja dzisiaj z gościem audycji Samozdrowie z panem Piotrem Sady. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiać będę o śmiechologii. Pan Piotr Sady jest praktykiem śmiechoterapii i jogi śmiechu. Bo jest cała wręcz gałąź nauki poświęcona y, terapii śmiechem. Gelotologia, prawda? Tak, gelotologia, czyli nauka o śmiechu z greckiego słowa gelos, które oznacza właśnie śmiech. Geloterapia to terapia śmiechem. Jaka jest w ogóle geneza powstania y, tej y, śmiechoterapii? Kto to wymyślił? O tym, że nastawienie optymistyczne, śmiech i radość mają takie właściwości lecznicze, wiadomo było już w starożytności. Już Hipokrates zalecał, żeby otaczać chorego wesołością, wesołą muzyką, żeby odwracać go od trosk, co powoduje, że rany szybciej się goją chory szybciej przychodzi do zdrowia, a rehabilitacja przebiega sprawniej. Zanim również i Demokryt, i Arystoteles o tym wspominali w średniowieczu, fran francuski medyk, lekarz królów Henri de Monteville w swoim jednym z pierwszych y, książek o medycynie również wskazywał, że to nastawienie ma znaczenie, że to otaczanie się właśnie radością, nawet zmuszanie się do śmiechu i do wesołości powoduje, że nasz organizm y, sprawniej, zdrowieje i łatwiej przechodzi choroby. Natomiast w połowie lat 60. XX wieku William F. Fry, amerykański naukowiec, medyk, zaczął prowadzić badania nad tym, jak ten śmiech faktycznie wpływa na nasz organizm. Podłączał ludzi do różnych maszyn, rozśmieszał ich, rozwesalał, kazał się śmiać intencjonalnie i wyszło, że ten śmiech to faktycznie zdrowie że na takim poziomie nie tylko psychicznym, ale też fizycznym jesteśmy w stanie poprawić krążenie naszej krwi, dotlenić lepiej organizm, sprawić, że wydzielają się endorfiny, serotonina i dopamina, które są zwane chemią szczęścia. Odpowiednie stężenie tych hormonów w naszym organizmie powoduje coś, co nazywamy właśnie dobrym samopoczuciem, optymizmem, łatwiej znosimy przeciwności losu. W radiu możemy tylko o tym mówić, ale proszę mi uwierzyć, ja w tej chwili rozmawiając z panem Piotrem Sady, zaczynam się uśmiechać. Nawet przypomniałam sobie dowcip o ulubionym cieście owiec, czyli o makowcu i też już oboje zaczynamy się, zaczynamy się śmiać. Proszę Państwa, proszę z nami zostać, bo my dzisiaj też troszeczkę potrenujemy ten śmiech, a więc otwieranie toru przeponowo-brzusznego. Gdy wspominał Pan o tym, że ta teoria leczenia w pewnym sensie, terapii poprzez śmiech, to już naprawdę sięga starożytności, to ja jednak pomyślałam sobie, że później przez wieki chyba troszeczkę to zatraciliśmy, bo na przykład choroba zazwyczaj kojarzyła się po prostu ze smutkiem i z umartwianiem się, ale rozumiem, że od tego odchodzimy. Że zaczęło się, zaczęliśmy wracać w tych nowożytnych czasach do tego w XX wieku, w latach 60 XX wieku. A skąd ta śmiechoterapia przywąd przywądrowała i gdzie się w Polsce zaczęła? Kto to zapoczątkował? Yy, trudno powiedzieć, kto tak naprawdę zapoczątkował, gdyż już w latach 90 Aleksander Łamek wydał książkę na temat śmiechu jako narzędzia poprawy i rehabilitacji zdrowia. Później przez lata parę osób próbowało się tym też parać. Jest wspaniała powstać pana Jerzego Pobochy, psychiatry, który w tym roku skończy 86 lat, a od ponad 20 lat również w swojej praktyce stosuje tą śmiechoterapię jako jeden z elementów czynników mających rozbroić depresję czy mocny stres właśnie. Z tym, że pan doktor na początku uprzedza, że są to faktycznie badania naukowe, które stoją za tym, które potwierdzają skuteczność tej metody używania śmiechu i Humoru w tym właśnie rozprężeniu, w zrzuceniu z siebie ciężaru. Ja zająłem się w 2009 roku prowadzeniem sesji śmiechowych. i Robię to do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że będzie tak jeszcze przez długi, długi czas. W Polsce, jeżeli dobrze poszukamy, też znajdziemy parę osób, które parają się nie tylko jogą śmiechu, ale też właśnie tym naukowym podejściem do śmiechu. Między innymi pan Przemysław Grzybowski z Bydgoszczy, którego serdecznie pozdrawiam, którego książki bardzo polecam, ponieważ bardzo wyczerpuje temat tego, jak ten śmiech jest osadzony w naszej kulturze i w naszym życiu. To co śmiech z nami robi? Co robi w naszym organizmie? Bo rozumiem, że oprócz tego, że ćwiczymy swoją przeponę to i otwieramy tor przeponowo-przuszny, to co? Uwalniają się endorfiny, zalewają nas te endorfiny. Co się takiego dzieje? No, śmiech możemy traktować jako ćwiczenia aerobowe, jak taki wewnętrzny jogging. Kiedy się śmiejemy, pracuje prawie 300 mięśni, yy, zarówno twarzy, jak i całego ciała. Kiedy podskakujemy, kiedy używamy tej przepony bardzo mocno, ha, ha, ha, ho, ho, hi, hi, hi. Yy, wtedy doceniamy nasz organizm, dzięki czemu nasza krew jest lepiej dotleniona, odżywiona, przez co nasze komórki dostają bogatsze paliwo do działania. 300 mięśni, 300 wow! Mięśni. Szacuje się, to badacze wskazują... Jeden w tak, że y, jedna minuta szczerego śmiechu, takiego z, głębokiego z przepony może być ekwiwalentem około 5 minut biegania. Y, mniej więcej tyle samo kalorii, wtedy spalamy i no, w podobnym poziomie wydzielają się endorfiny, które działają między innymi przeciwbólowo i poprawiają nam nastrój. Proszę Państwa, no to znakomite informacje. I ile jeszcze raz? Przeliczmy to? Jedna minuta, to jest około pięć minut biegania. Wow. Myślę, że wiele osób powinno sobie to zapamiętać. No to w takim razie jak samemu można trenować? Czy można w ogóle samemu? Czy zaczynamy od jakichś zajęć zorganizowanych? Na czym to polega? Mm. Na pewno warto zająć od, zacząć od zajęć zorganizowanych, bo taka sesja, która trwa między 45 a 90 minut. Ile kalorii spalonych. Tak. I jest to bardzo duży wysiłek energetyczny. Mamy wstęp, gdzie na początku też mówimy o przeciwwskazaniach. No, ponieważ jest to wysiłek fizyczny, jest to swego rodzaju sport. Jeżeli ktoś ma na przykład świeże rany pooperacyjne, powinien uważać. Jeżeli ktoś ma jakieś ostre problemy kardiologiczne z sercem, również ten pogłębiony śmiech należy zwrócić na niego uwagę. Kobiety w zaawansowanej ciąży, jeżeli ktoś ma hemoroidy, zespół cieśni nadgarstka, nietrzymanie moczu. Jest trochę tych przeciw przeciwwskazań, na które warto zwrócić uwagę, zanim zaczniemy trenować. Każdy dostosowuje poziom do siebie i tak ostrzeżony wie, jak ma reagować i jak, jak się zachowywać z tym śmiechem. Później mamy no, takie podstawy naukowe, żeby właśnie przekonać, że to zostało udowodnione przez naprawdę naukowców bardzo poważnych, że to śmianie się intencjonalne ma sens. Ponieważ kiedy się śmiejemy, nasz mózg nie rozróżnia, czy śmiejemy się z dowcipu żartu, czy po prostu dlatego, że zaczęliśmy się śmiać, zaczyna działać i zaczyna wydzielać chemię szczęścia. No to przede wszystkim tak. Zwracamy uwagę na przeciwwskazania, bo okazuje się, że ten intensywny śmiech nie jest dla każdego. Powinny uważać te osoby, którym mówiąc wprost, mogą puścić szwy albo wypaść żelaki tak, odbytu. Tu, tu, tu, albo mogą tu po prostu, tak, tu zwieracze a, różne. Mogą tak puścić, y, poluzować się zwieracze, ale rozumiem, że mamy ze sobą znakomitego trenera, no. który <laughs> zaczyna te ćwiczenia, zaczyna się od jakiejś rozgrzewki. Tak, czy ka czy każdy potrafi się tak po prostu roześmiać i potem te kalorie spalać w śmiechu pod tak sobie? Zaczynamy od rozgrzewki oddechowej, czyli bierzemy trzy głębokie wdechy wy, nosem, i wypuszczamy ustami w spokojnym tempie. Później przechodzimy do lekkiego śmiechu ha ha ha ho ho ho hi, hi, hi, hi, hu hu hu najlepiej stykając paluszki, robiąc hi, hi, hi hu hu hu ho, ho, ho, ho, ho, ha, ha, ha ha ha ha Później oklepujemy całe ciało również robiąc ha ha Z tymi ha, ha paluszkami ho paluszkami to co, żeby, bo to jest żeby, y, Nie, żeby po prostu stykały się dwa palce, y, dlatego, że nasza półkula mózgowa, kiedy aktywujemy naszą rękę niewiodącą, poprawia się korelacje między półkulami mózgowymi, przez co nawiązują się nowe połączenia neuronowe, nasz mózg się lepiej odżywia, młodnieje, można w ten sposób powiedzieć. Gdzie tylko spalamy kalorie i lepiej niż czasami na siłowni czy biegając, to jeszcze na dodatek młodniejemy. Młodniejemy, tak. Brain active, czyli uruchamianie naszego mózgu. Nasz mózg im więcej pracuje i ma więcej zadań, tym Później zapomina, że ma się starzeć i tym dłużej zostaje zdrowy i w lepszej kondycji. I po co wydawać tyle pieniędzy na jakieś longevity, skoro można się po prostu pośmiać? Po prostu pośmiać. Kiedy się już pośmiemy rozgrzewkowo, kiedy wykonamy kilka ćwiczeń rozciągających, przechodzimy do takich ćwiczeń głównych, gdzie już no, wkładamy więcej energii w to, żeby wziąć głęboko powietrze w płuca, czy trzymać i wypuścić z gromkim śmiechem ha ha ha ha ha. ha, ha, Robiąc ha, ha, ha ho ho ho hi hi, hi, hi hu hu hu. Ehe, he he he he, he, he, he, he, he, he. E, Na różne głoski i z głoski się śmiejemy. E, podskakujemy też przy tym e, rozmawiamy czy śmiejemy się do innych osób, ćwiczymy w parach, w trójkach. Ćwiczeń tak naprawdę jest nieograniczona ilość, można również wymyślać swoje. Ważne to, żeby się sprowokować, żeby ta nasza przepona drgała i wyrzucała, artykułowała ten śmiech właśnie ha, ha, ha, ho, ho, hi, hi, hi. Czy zdarzyło się kiedyś panu, że na zajęcia przyszedł, przyszedł ktoś tak smutny albo pozbawiony poczucia humoru, że no, w ogóle się nie zaczął śmiać na tych zajęciach? Mówiąc szczerze, nie przypominam sobie takiego przypadku. Było parę osób, nie powiem, że opornych, ale które z pewną dozą sceptytyzmu do tego podchodziły. Natomiast po pewnym czasie, po rozgrzewce, mimo że dalej uważały, że ta metoda nie jest jakaś poważna i wygląda świrnięto, jednak coś się w tym organizmie ruszyło, zmieniło i nastąpiła poprawa humoru. Tak Przypomniało to... mi się, co mi pan powiedział przed programem, że jest w ogóle takie taki motto śmiechoterapii, że jeśli coś wygląda na głupie, a działa, to nie jest głupie. Tak, oczywiście, tak. Tego się trzymamy, dlatego też nie jestem zwolennikiem nagrywania sesji, rejestrowania ich, ponieważ no, niektórzy mogą się poczuć niekomfortowo w takiej sytuacji, kiedy będą siebie oglądać, kiedy szczerzą zęby, klepią się po udach i są, no, tracą na chwilę tak naprawdę kontrolę. <laughs> Ale kontrole <kontrolę> zwieraczy. <laughs> Już nie będę do tego wracać. Redukcja stresu. Niektórzy mówią również, że łagodzenie bólu następuje po, po takich zajęciach ze śmiechoterapii. Tak, to jest wynikiem wydzielania właśnie endorfin, które są pochodną opiatów, działają podobnie jak morfina, tylko bez skutków ubocznych. Dlatego endorfiny, kiedy ogarniają nasze ciało, hamują receptory bólowe, poprawia nam się nastrój. Stosując regularnie ćwiczenia śmiechowe, te kilka minut dziennie, możemy trwale poprawić swoje zdrowie i swoje samopoczucie. Bo rozumiem, że tak, można brać udział w takich zajęciach zaawansowanych, sesjach zaawansowanych. Gdy przedstawiałam Pana, mówiłam również o, że jest Pan praktykiem śmiecho-jogi. No każdy, kto się jogą zajmuje, no to od razu ma jakieś skojarzenie. A cóż to? To znaczy, że co? Powitania słońca y, ze śmiechem y, na y, ustach? Y, czaturanga y, y, tak, śmiejąc się? Taniec, ha, ha, ha, ho, ho, ho, hi, hi, hi, Podskakiwanie. Y, śmiecho -joga ukonstytuowała się w 1995 roku dzięki doktorowi medycyny Madanie Katari y, z Indii, y, gdzie spotkało się na początku pięć osób w parku. Próbowali opowiadać sobie dowcipy, ale po, po kilku spotkaniach im się dowcipy wyczerpały. Okazało się, że nie wszystkich również bawi to samo. E, dlatego postanowili oprzeć ten śmiech na, na aktywności właśnie przepony toru brzusznego, przeponowo-brzusznego e, i wykonać, wykonywać ćwiczenia podskakując, klaszcząc, e, uśmiechając się do siebie, prowokując się, intencjonalnie wypuszczając ten śmiech. Myślę, że doktor e, Kataria Znał na pewno literaturę wcześniejszą, która opisywała te przypadki, kiedy śmiech może być tym właśnie lekarstwem, tym, tym sposobem, metodą na rozładowanie stresu, na poprawę zdrowia i ukonstytuował to do ruchu, który rozrósł się przez te 30 lat na cały świat i ma wiele tysięcy trenerów, kluby śmiechu powstają na całym świecie. I jest to metoda, która naprawdę działa, jest, jest cały czas też badana, są różnego rodzaju badania przeprowadzane. Wszystkie jednoznacznie wskazują, że regularne stosowanie, nawet raz w tygodniu, przez godzinę, przez kolejne cztery tygodnie, poprawia i, samopoczucie i odczucia fizyczne, jak i psychiczne m, osoby poddanej takiemu badaniu. Gdy mówimy o formach terapii y, śmiechem, no to nie sposób też nie wspomnieć o tym, że y, no gdzieś to jednak się ukonstytuowało już i weszło na przykład do placówek ochrony zdrowia, no bo przecież nasze oddziały, chociażby pediatryczne, odwiedzane są przez wesołych klaunów, więc dzieci już tego doświadczają na jakimś poziomie w szpitalu, prawda? Tak, tak. Tutaj prekursorem jest Patch Adams, postać, która jest znana, może być znana z filmu z Robinem Williamsem pod tym samym tytułem. Jest to ojciec doktorów klaunów, który jako jeden z pierwszych założył taki szpital, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie stawiano na empatię, gdzie lekarz był, yy, można powiedzieć, kolegą czy, czy znajomym takiego chorego. Pierwszy wywiad trwał około 3-4 godzin. Yy, stawia się tam na empatię, właśnie na radość, na optymizm. Yy, on wprowadził też tego klauna do, do tej terapii dla dzieci yy, i faktycznie to działa i wszystkie też badania wskazują, i, i jakie relacje tych dzieci, że odczarowuje się ten świat szpitalnych korytarzy. Dzięki temu, że pojawia się tam kolorowość, pojawia się uśmiech, pojawiają się y, dziwaczni klauni, którzy żonglują, grają na instrumentach. Dzięki temu te dzieci trochę zapominają, gdzie są, po co są, y, a przypominają sobie, że są wciąż ciągle dziećmi i ta radość jest y, cały czas wkoło nich i można jej używać mimo wszystko. Pan ze swoimi ćwiczeniami z tej śmiechoterapii, z tą, z tą praktyką wszedł też do firm, bo opowiadał mi Pan, że prowadzi również zajęcia, które znakomicie integrują niezintegrowane zespoły. Tak, wspólny śmiech. W ogóle w samotności śmiejemy się 30 razy rzadziej niż w towarzystwie. Kiedy się na kogoś popatrzymy, uśmiechniemy, ten ktoś oddaje nam ten uśmiech. Dzięki neuronom lustrzanym naśladujemy. Śmiech niesie się jako energia i zaraża innych. Są takie dla ciekawostki trzy rzeczy, które najbardziej zarażają. To jest śmiech, ziewanie i drapanie. Są trzy rzeczy, którą jedno z nich robimy, to zaraz ktoś podchwytuje i rozprzestrzenia się to na całą grupę. W związku z tym, że mamy ćwiczenia w dwójkach, w trójkach, w czwórkach i więcej osób, jest to bardzo dobra metoda, żeby na takiej sali szkoleniowej każdy z każdym się poznał, zamienił parę słów, uśmiechnął się do siebie, powiedział coś miłego, a przy okazji też przełamał bariery, wykonując niektóre ćwiczenia, które niektórzy uważają za wyjście ze strefy komfortu. Jak na przykład ciągłe śmianie się przez jedną minutę. Tu polecam Państwu spróbować po naszej audycji nastawić stoper, wziąć głęboko powietrze i śmiać się przez minutę że to dosyć trudne. <laughs> nie będziemy zdradzać tajemnic. Wszystkim polecamy, żeby spróbować. A zapytam, bo oprócz tych zajęć grupowych, być może ktoś czuje się troszeczkę onieśmielony. Chciałby na początku właśnie spróbować w domu. Jak często praktykować śmiechoterapię i co możemy zrobić dla siebie właśnie w domu? Pamiętać o tym, że ten śmiech intencjonalny, który mieszka w nas jest łatwy do wydobycia i mimo wszystko warto się zaśmiać, nawet jeżeli nie mamy jakiegoś bodźca humory po prostu wziąć głęboko powietrze w płuca i wypuścić ze śmiechem ha, ha ha ha ha ha ha Powtórzyć to z ho ho ho ho ho hi hi hi hi, hi" i hu hu hu hu hu. Najlepiej po pięć razy każdą, yy, każde artykułowanie. Yy, bo to zacznie już dotleniać nasz organizm i zaczną się wydzielać, wydzielać endorfiny. Kiedy wydzielają się endorfiny, zaczyna się takie samo napędzające koło. Im więcej tych endorfin, tym łatwiej nam się dalej śmiać i tym łatwiej nam yy, uruchomić w sobie ten śmiech. I wszystko w koło wydaje się takie bardziej wesołe. Yy, można wspomóc się oczywiście humorem. Tu polecam oglądanie i stand upów i kabaretów i komedii, które lubimy. Warto też wracać myślami do miejsc i czasów, w których czuliśmy się naprawdę szczęśliwi. I zamknąć sobie oczy, wyobrazić sobie takie miejsce i zaśmiać się, pośmiać się, tak jakbyśmy tam byli, jakbyśmy się do tego miejsca śmiali, jakbyśmy w tej w szczerej radości akurat przebywali. I to można robić codziennie? To nawet polecam, żeby praktykować codziennie. Te 3 do 5 minut takiego treningu, czy trening powiedzmy małego, w zupełności wystarcza, żeby uzupełnić nasze zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne elementy z chemii szczęścia. Ale podejrzewam, że nie jest to przepis dla wszystkich. Ja przypominam o tych przeciwwskazaniach, a więc na pewno nie, nie, nie zawsze dla kobiet w zaawansowanej ciąży, dla osób po operacjach, dla tych, którzy mają mm, hemoroidy i i I na pewno też nie jest to taki przepis na dobre samopoczucie dla osób, które na przykład są no, w głębokich kryzysach psychicznych. Eee, właśnie badacze wskazują, że w, będąc w tych głębokich m, kryzysach psychicznych powinniśmy znaleźć miejsce na ten śmiech i radość, ponieważ jest to związane również ze stresem, e, który, m, przez który wydziela się m.in. kortyzol i adrenalina, których nadmiar powoduje u nas właśnie smutek tak można powiedzieć, które niweluje działanie endorfin, serotoniny, dopaminy. Kiedy uzupełnimy tą chemię szczęścia do odpowiednich poziomów i rozbroimy tą chemię stresu, nasz organizm łatwiej wraca do homeostazy, yy, reguluje się wewnętrzne zapotrzebowanie na te neuroprzekaźniki, i na te hormony, dzięki czemu łatwiej nam wrócić do tego życia i odnajdować te jasne strony Y, trzymać się tego optymizmu i wierzyć, że wszystko będzie lepiej, zamiast tego, że już wszystko jest pogrzebane i tego nie będzie. Nie jest to łatwe, żeby to wytrenować i dla niektórych to może być, no przyszedł, y, niech się y, kopnie piętą w czoło, bo co on tu opowiada. Niemniej jednak warto spróbować i uważam, że jeżeli ktoś chce naprawdę wyzdrowić i sobie pomóc, powinien spróbować wszystkiego, a zacząć od takiego śmiechu, śmiechoterapii, które jest najtańszym lekarstwem, bo praktycznie y, mamy go w sobie i możemy używać wszędzie, jest jak najbardziej wskazane, żeby po prostu spróbować i przekonać się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Czyli jeżeli poleci nam to psycholog, psychoterapeuta, a nawet psychiatra, to do doskonale wie, o czym mówimy. Tak. Jest to trochę przewrotna metoda, yy, która nie mniej jednak działa. Czyli co? Ha, ha, hi, hi, ho, ho. Ku, hu, he, he, chy, Czyli trenować. trenować. Trenować, trenować, trenować. Nawet jeżeli coś na początku wydaje nam się głupie, albo jeżeli z boku wygląda na głupie, bo jeżeli działa, to głupie być przestaje. To, to jest motto, o którym pan Piotr Sady mówił. To ja jeszcze tylko zapytam, czy to się, czy wokół nas trochę zmienia się podejście do, do w ogóle tego samopoczucia i dobrostanu chociażby pracowników, bo ja wspominałam, że pan również ma takie zajęcia, które prowadzi w firmach, po to, żeby dochodziło do, jakiego, do jakiegoś rodzaju integracji. To jest coś, na co zaczynamy albo zaczynają pracodawcy również zwracać uwagę na dobre samopoczucie? Tak, coraz szerzej się o tym mówi, że atmosfera w biurze, że to podejście jest też ważne, że jest też elementem składowym tego, czy pracownicy rotują, czy chodzą na zwolnienia. Taki człowiek, który jest zadowolony ze swojego miejsca pracy, do którego przychodzi chętniej, no, trudniej jest mu zachorować, trudniej jest mu opuścić ten dzień pracy y, i trudniej jest mu przejść do innej firmy. Kiedy jest zaopiekowany nie tylko na poziomie finansowym, ale tego właśnie dobrego samopoczucia w tego otoczenia, y, mniej myśli o tym, żeby tą pracę zmieniać. Co więcej, taki roześmiany pracownik zadowolony jest mniej krytyczny wobec swojego pracodawcy. Mniej, awanturujący, mniej się. awanturujący się. Czy my jesteśmy jako społeczeństwo, z pana punktu widzenia albo, nie wiem, doświadczeń y, mm, gelotologii społeczeństwem wesołym czy smutnym? Czasami mówi się, że e, raczej ponurym y, Tak, nie, nie wiem. <grym> tak, pozwolę sobie <grym> odpowiedzieć. Niedawno wyszedł Światowy Raport Szczęścia, na którym że jesteśmy na 26 miejscu. Y, wiele wskaźników się poprawiło i w w różnych grupach wiekowych. Nasza młodzież jest bardzo zadowolona ze, z życia tutaj, ze swojego życia i życia w naszym kraju. Także powoli idziemy w stronę jednak tego, że zaczynamy ściągać te maski smutku i mówienia, o co u ciebie? A, daj spokój. Na to, że e, fajnie jest, okej, okay, idziemy do przodu. E, coraz więcej tego śmiechu i uśmiechu gości w przestrzeni publicznej, nie tylko tego wyśmiewającego, takiego kpiącego, ale również tego szczerego, wesołego, z przyjazną intencją pozdrawiania innych i mówienia, mam nadzieję, że ci się wszystko da kibicuje ci bez żadnej zawiłości bez żadnego yy, zaprzaństwa ale obyśmy tylko nie doprowadzili do sytuacji, w której śmiechem będziemy przykrywać realne i prawdziwe problemy, bo to, bo to byłoby tragiczne i takie udawanie chyba nikomu nie służy. Czyli jeszcze raz przypominamy sobie, codziennie dawka śmiechu, takie absolutne minimum to ile to jest? No powiedzmy, że ta minuta ciągłego dobrego śmiechu. Minuta ciągłego dobrego śmiechu, a ja tylko przypomnę takie wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnijmy i pamiętajmy o tym, że śmiech uwalnia endorfiny, obniża poziom Dotlenia nasz organizm, redukuje stres, a nawet według badań łagodzi ból. Zdecydowanie poprawia nastrój. Ile to mięśni aktywujemy w czasie około, sesji śmiechu? Około 300 mięśni w całym ciele. Około 300 mięśni i ta minuta śmiechu to ile minut biegania? Około 5 minut biegania. Proszę Państwa, no po prostu same zalety ćwiczenia, przepony mogą działać wręcz odchudzająco. Otwarcie toru przeponowo-brzusznego, śmiech w grupie. To jest wszystko to, z czego powinniśmy czerpać garściami. I to nie tylko przy okazji 1 kwietnia pryma prylis, tylko każdego dnia. Proszę Państwa, życzę wszystkim dobrego nastroju. Takiego nastroju, który sprawi, że będzie nam miło, przyjemnie, że będziemy mieli mniej kłopotów i bólu głowy. Przypomnijmy sobie też, że śmiech obniża ciśnienie krwi. I śmiechem po prostu zwalczamy stre stres. Śmiechem w stres. Ćwiczmy przeponę. Dzisiejszym gościem audycji Samozdrowie był Piotr Sady, specjalista i praktyk śmiechoterapii i śmiechojogi. Serdecznie dziękuję. Ja również Państwu serdecznie dziękuję. Dużo śmiechu i uśmiechu na co dzień życzę. <śmiech> Powiem też, że nawet samo słuchanie śmiechu i ośmiechu już powoduje wydzielanie endorfin. Także nie bójmy się. Ha, ha, ha, ho, ho, bo, y, sami artykułować <śmiech> i słuchać od innych. <śmiech> Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia żegna się z państwem Małgorzata Telniska. Samo zdrowie! Powtórka programu. A dzisiaj pomówię z panem Piotrem Piurkowskim, doktorem inżynierem politechnika warszawska, wydział samochodów i maszyn roboczych. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Przyjechał pan samochodem? Tak. Do radia? A jaki napęd? Hybrydowy. Aha, no tak troszeczkę niby taniej, bo to niewiele pali. No ale mimo wszystko potrzebuje benzyny, bo na samym prądzie nie pojedzie, a prąd też jest produkowany z paliw kopalnych w Polsce. W większości, chociaż ten miks energetyczny nawet w Polsce się znacznie polepsza, mamy coraz większy udział odnawialnych źródeł energii. No, w średnim terminie może dotrzemy dość standardów europejskich, gdzie ten udział OZE i niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, czy, czy energetyka jądrowa jest znacznie większy i to ta emisja CO2 jest znacznie niższa w całym miksie. A co pan czuje, jak widzi pan ceny na pylonach w stacjach benzynowych? Bo wydawać by się mogło, że no interwencja rządowa ona rzeczywiście pomogła. To już troszeczkę spadło, tam złoty 20 mniej więcej, ale rośnie albo spada. Rośnie albo spada. Ja pamiętam czasy były to odległe czasy gdzie benzyna kosztowała złoty, złoty 50. Te wahania są już standardem, więc zarówno w górę, jak i w dół dla klientów w Europie, klientów prywatnych te wahania są spłaszczone dzięki różnym mechanizmom dotacją, mechanizmom podatkowym i wsparcia. Natomiast dla, na rynkach hurtowych te ceny jeszcze bardziej, ropy naftowe jeszcze bardziej oscylują. Przecież pamiętamy ceny rzędu 150 dolarów za baryłkę. Pamiętamy też w 2022 roku przez chwilę były ceny dosłownie ujemne. Więc naprawdę ten rynek jest tak zmienny, te ceny tak są zmienne, że dla firm, które żyją m.in. innymi z transportu i opierają się ich znacznym kosztem, są koszty paliw. No to jest być albo nie być czasami. No i właśnie, my szukamy od wczoraj czegoś, co może by zastąpiło ropę naftową i benzyny. Wczoraj właśnie już mówiłem, rozmawiałem z gościem o alkoholu wykorzystywanym w Brazylii, ale nie tylko i w Stanach Zjednoczonych jeżdżą samochody zapędzane alkoholem i w Europie, też w Szwecji na przykład paliwo E85 jest używane, czyli 85% spirytusu, nie wolno pić, bo jest trujący od razu mówię, strzegam, to żeby nie było głupich pomysłów to możemy my porozmawiamy o tym czego jest tak dużo na, na Ziemi w kosmosie, ale robi wielkie bum. co robi wielkie bum? Dużo rzeczy no ale to, co może napędzić yy, auto. Jednym z takich, jedną z takich możliwości jest wodór, którego tutaj słusznie pan redaktor zauważył, jest najwięcej we wszechświecie. Yy, jest on podstawowym składnikiem, budulcem materii wszechświata. Jest tego materiału bardzo dużo. Yy, również na Ziemi, chociaż ten wodór na Ziemi nie występuje w stanie wolnym, niestety. Natomiast jest związany chemicznie, na przykład z tlenem, w postaci wody, której mamy dużo, może nie słodkiej, ale tej w morzach, w oceanach tej wody mamy bardzo dużo, więc tego wodoru uwięzionego na ziemi jest naprawdę bardzo dużo i można go by było wykorzystać właśnie do różnych celów, między innymi do celów wytwarzania energii, w tym do celów transportu. Ja już o czym mam wyobraźni widzę sytuację, w której podjeżdżam na plażę, pompka, bak, i nalewam tej wody morskiej i jadę dalej. E, no to by było za proste trochę, natomiast można sobie wyobrazić instalację, Oczywiście w konwencji troszkę żartobliwej <głos> e, rozmawiamy, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że na tej plaży e, pobieramy wodę z morza, jakąś mamy instalację, która odsala wodę, żeby ta woda była czysta, pozbawiona pozbawiona elektrolitów różnego rodzaju, innych związków czy soli. Natomiast no, trzeba by było odpocząć na tej plaży, rozwinąć instalację fotowoltaiczną, żeby przy pomocy odnawialnej energii ze słońca na plaży, wyobrażam sobie, że tego słońca byłoby pod dostatkiem i tę wodę już odsoloną, oczyszczoną można by było rozłożyć na tlen i wodór. No i wtedy po takim wypoczynku na plaży można by było ten wodór wykorzystać do zasilenia pojazdu. No ale wodor, wodór jest wykorzystywany, bo już są pojazdy i to y, pojazdy, które można kupić, kosztują duże pieniądze. To przede wszystkim azjatyckie firmy się tym zajmują, w Polsce też można kupić. Co prawda stacji wodorowych jest niewiele, no ale podobno ktoś tam kupuje, to się zdarza, no bo chce być bardzo ekologiczny. No właśnie, jak to działa? E w w tej chwili na rynku są samochody, są pojazdy, które hmm, też inne pojazdy jak hmm, lokomotywy na przykład, ale zostawmy na razie lokomotywy, ponieważ no, użytkownik prywatny raczej nie kupuje takich, takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, już w, od 10 lat w zasadzie są komercyjnie sprzedawane samochody z napędem wodorowym. E, jest to w zasadzie napęd hybrydowy, gdzie, który wykorzystuje ogniwo paliwowe, które... Jest to takie urządzenie, które które w jednym stopniu zamienia energię związaną chemicznie w wodorze, zamienia w jednym stopniu na energię elektryczną i później ta energia elektryczna służy do zasilania elektrycznego silnika trakcyjnego. E, takie ogniwo paliwowe jest stabilizowane drugim źródłem, czyli baterią, tak jak w e, samochodzie hybrydowym, gdzie ta, taka bateria wspomaga pracę silnika spalinowego, natomiast w napędzie wodorowym ta bateria wspomaga pracę ogniwa paliwowego, właśnie żeby uzyskać e, niższe zużycie wodoru. Więc taki, te pojazdy już od 10 lat komercyjnie są dostępne, można, można je nabyć również w Polsce. Są, są też w Polsce stacje, gdzie taki wodór można zatankować. Nie ma tych stacji dużo, natomiast no, widać duży przyrost ich liczby, bo jeszcze... Trzy lata temu nie było żadnej, natomiast w tej chwili już mamy kilka, a licząc z mobilnymi stacjami kilkanaście. W wielu dużych miastach w Polsce jeżdżą autobusy zasilane wodorem, więc niektórzy mieszkańcy dużych miast mogą nawet nie wiedzieć o tym, że jadą autobusem wodorowym. Natomiast... Z już zaczyna się robić może nie niedużo, ale już to są niepomijalne ilości. Ciekawostką jest to, że wodór nie tzn. na stacji wodorowej nie kupuje się wodoru na litry, a kupuje się na kilogramy. Tak, dokładnie. Kupuje się na kilogramy, ponieważ wodór, jak każdy gaz, ma właściwości termodynamiczne, więc w zależności od temperatury zmienia swoją objętość. W niskich temperaturach jego objętość maleje, robi się jego niewiele. Mówimy o objętości, natomiast w wysokiej temperaturze mocno się rozpręża no i wtedy jest go objętościowo dużo. Więc y, ciężko, by było, ciężko by było gaz wymierzać jednostkami objętości, bo trzeba by było podawać temperaturę, ciśnienie. Byłoby to mało wygodne, natomiast y, takim najbardziej uniwersalnym, uniwersalną miarą jest y, mierzenie ilości wodorów w kilogramach, w jednostkach masy. Doktor inżynier, Piotr Piórkowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Powtórka programu